Powstaje obecnie wiele dużych grup o orientacji charyzmatycznej, do których może należeć każdy, bez żadnych zobowiązań. Jaka jest różnica pomiędzy ośrodkiem charyzmatycznym, tak nazwiemy wyżej wymienioną grupę na potrzeby tego wykładu, a rodziną? Nauczałem już na ten temat podczas zgromadzenia w Kansas City, ale było to bardzo pobieżne. Od tamtej pory wiele rozmyślałem na ten temat i sądzę, że Bóg uczy mnie w tej sprawie coraz więcej. Aby lepiej zilustrować rozbieżności, które mam na myśli, chciałbym posłużyć się przykładem różnic, jakie występują pomiędzy restauracją a domem. W żaden sposób nie chciałbym krytykować czy lekceważyć rozmaitych grup czy charyzmatycznych ośrodków, ale one nie przypominają rodzin. Porównajmy charyzmatyczny ośrodek z restauracją. Do restauracji ludzie przychodzą wtedy, kiedy mają na to ochotę. Przeglądają jadłospis, patrzą na cennik i wybierają to, co lubią, pomijając resztę. Muszą zapłacić za to, co zjedli i na tym kończą się ich obowiązki względem tego miejsca. W każdej chwili mogą wyjść, nie troszcząc się o zmywanie naczyń, wynoszenie śmieci czy sprzątanie. Nie muszą się martwić kosztami utrzymania zarówno pracowników, jak i obiektu i nie muszą do niej wracać, chyba że będą mieli na to ochotę. Mówiąc ogólnie, jest to miejsce, gdzie można coś zjeść bez żadnych zobowiązań. Restauracja może bardzo dobrze prosperować i spełniać pożyteczną rolę. W Fort Lauderdale mamy wiele restauracji i barów, i większość z nich bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, służąc wielu ludziom. Niektóre z nich na pewno przynoszą znaczne zyski, są nowocześnie wyposażone, wszystko jest ze stali nierdzewnej, podłogi się błyszczą, a parkingi są pełne. Jednak to nie są domy. Bardzo wiele osób z ruchu charyzmatycznego dorastało, karmiąc się duchowo nie w domu, lecz w restauracji. Niektórzy z nich na pewno są dzisiaj razem z nami. Przychodzi się na zgromadzenie, kiedy się ma na to ochotę. Słucha kaznodziei, wybierając z nauczania to, co się podoba, pomijając resztę. Na ofiarę daje się tyle, ile warto było to, co się wzięło, a następnie wychodzi się bez żadnej dalszej odpowiedzialności. Jeśli nie ma się ochoty wracać, to prawdopodobnie i tak nikt nawet nie zauważy, że jest się nieobecnym. W opisanej sytuacji nie jesteś poddany żadnej dyscyplinie, niczego się od Ciebie nie wymaga, poza tym, żebyś zapłacił za to, co zjadłeś. Oczywiście, kiedy w Kościele podają Ci tacę, to wiesz, że Twoim moralnym obowiązkiem jest coś na nią rzucić. Może nie dasz tyle, ile zapłaciłbyś za bilet na dobry film, ale w końcu coś dajesz. Myślę, że wielu z nas wie, co to znaczy znaleźć się w dużym mieście i być zdanym na samego siebie. Ja bywałem już w takich sytuacjach. Kiedyś w Rzymie przez pewien czas byłem zdany na samego siebie. Chyba wszyscy się zgodzicie, a przynajmniej większość z was, że stołowanie się w jadłodajniach lub barach nie zaspokaja wszystkich potrzeb człowieka. Nie rozwiązuje ono problemu samotności, który jest jednym z największych problemów w naszych kościołach i miastach. Tak naprawdę serce większości ludzi Pragnie domu Wcześniej czy później Stołowanie się w restauracji Przestaje nas zadowalać Według mnie po pewnym czasie Nawet samo jedzenie Przestaje nam już smakować Ale w tej sprawie każdy może mieć własne zdanie Mając przed oczami przedstawiony obraz restauracji, pomówmy teraz o tym, jak wygląda dom i rodzina. Można posiadać budynek czy mieszkanie, a nie mieć domu. Przed laty mieszkałem razem z Lidią w Jerozolimie. Kiedy szliśmy ulicami miasta, Lidia, patrząc na stojące budynki, zwykle mówiła, wiele budynków, ale żadnego domu. Lidia wystarczająco dobrze znała tamtejszą kulturę, żeby wiedzieć, jak wygląda sytuacja wewnątrz. Zawsze mi się to przypomina. Inną rzeczą, którą zawdzięczam Lidii, jest zrozumienie do pewnego stopnia, czym naprawdę jest dom. Sam wychowywałem się jako jedynak. Dużą część mojego dzieciństwa spędziłem w Anglii, podczas gdy moi rodzice przebywali w Indiach. Mieszkałem u dziadków, którzy byli wspaniałymi ludźmi, bardzo dobrymi dla mnie, ale tak naprawdę nie doświadczyłem domowego ciepła, dopóki się nie ożeniłem. Lidia musiała mnie nauczyć wielu rzeczy. Dlatego myślę, że łatwiej jest coś docenić, jeśli wiemy, jak to jest, kiedy nam tego brakuje. Dzisiaj bardzo wysoko cenię sobie domu. Widok szczęśliwego i dobrze funkcjonującego domu sprawia mi przyjemność większą niż cokolwiek innego. Bóg wlał w moje serce prawdziwą miłość do młodych ludzi, którzy właśnie się pobrali i spodziewają się pierwszego dziecka. Widząc taką parę zawsze życzę im w sercu jak najlepiej, bo wiem, że nie będzie im łatwo. Rzućmy teraz okiem na kilka wersetów z Pisma Świętego dotyczących podstawowych spraw związanych z rodziną. Myślę, że wszystko to, o czym chcę mówić, wziąłem bezpośrednio z Biblii. Postaram się być obiektywny, aby nikomu nie narzucać swojego punktu widzenia ani swoich uprzedzeń. Pierwsza i podstawowa sprawa, o której chcę mówić, może wydawać się kontrowersyjna dla niektórych ludzi, zwłaszcza kiedy się ją odnosi do obszaru Kościoła. Pomimo to jestem głęboko przekonany, że zrozumienie jej jest bardzo ważne. Otwórzmy najpierw list do Efezjan, rozdział trzeci, wersety czternasty i piętnasty. Wersety te zawierają się we wstępie do modlitwy apostoła Pawła. W tej chwili nie chodzi nam o samą modlitwę, ale właśnie o ten wstęp. Przeczytamy go w dwóch różnych przekładach w języku polskim, odpowiednio w przekładzie Biblii Gdańskiej i Biblii Warszawskiej, który w tym miejscu jest szczególnie dokładny i pouczający. List do Efezjan, rozdział 3, wersety 14 i 15. Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa. Jednym z interesujących faktów dotyczących listu do Efezjan jest to, że bardzo często jest w nim mowa o Bogu jako Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. List ten bardzo podkreśla fakt, że Bóg jest Ojcem, a szczególny nacisk został położony na to w tych dwóch wersetach. Czytamy ten sam fragment w przekładzie Biblii Warszawskiej. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Powtórzę to jeszcze raz. Przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Porównanie tych dwóch przekładów ukazuje nam związek pomiędzy słowami ojciec i rodzina, który nie jest uwidoczniony we wszystkich przekładach. W języku greckim słowem oznaczającym ojca jest pater, a słowem oznaczającym rodzinę patria. Jak widać słowo rodzina pochodzi bezpośrednio od słowa ojciec. Przekład, który używa słowa ojcostwo, uwidacznia ten związek. Przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Tak rozumiane ojcostwo prowadzi do prawie nieograniczonych implikacji. Wynika z niego, że ojcostwo istnieje zarówno w niebie, jak i na ziemi, oraz że każde ojcostwo bierze swoje imię od źródła wszelkiego życia we wszechświecie, którym jest Bóg Ojciec. Myślę, że jest to główna przyczyna, dla której rodzina jest tak bardzo uświęcona. Rodzina nosi na sobie piętno imienia samego Boga. Warto zauważyć, że kiedy Jezus przyszedł objawić Boga, Żydzi już znali imię Jehowa czy Jahwe. Znali je już od wieków. Nowym imieniem, które Jezus im objawił, było imię Ojciec. W 17 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś. Tym imieniem jest Ojciec. O ile dobrze rozumiem Nowy Testament, objawienie Bożego Ojcostwa jest punktem kulminacyjnym całego nowotestamentowego objawienia. Jezus jest drogą, ale przecież droga, która prowadzi donikąd, jest bez znaczenia. To Jezus jest drogą do Ojca. Jeśli naszym celem jest tylko poznanie Jezusa Chrystusa, to rozmijamy się z głównym punktem Ewangelii. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do ojca tylko przeze mnie. Przy okazji chciałbym też powiedzieć, że według mnie największe osiągnięcie, jakie mężczyzna może uzyskać, to być dobrym mężem i dobrym ojcem. To liczy się bardziej niż bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych, arcybiskupem, wielkim ewangelistą czy kimkolwiek innym. Lecz to najtrudniej osiągnąć. Jeśli chodzi o zamężną kobietę, to Księga Przypowieści stwierdza, że jest wiele dzielnych kobiet, lecz Ty przewyższasz wszystkie. Nie chcę uczynić porównań, ale najwyraźniej nie można osiągnąć większego sukcesu, niż być dobrą żoną i dobrą matką. To również jest najtrudniejsze zadanie. Kto z Was to rozumie? Czy ci, którzy próbowali? A więc, kiedy mówimy o rodzinie, to najważniejszy w niej jest ojciec. Bez ojca nie ma rodziny. Ta prawda całkowicie i niezaprzeczalnie wynika z Nowego Testamentu. W każdej rodzinie musi być ojciec. Gdziekolwiek Bóg wprowadza życie, ma także dla tego życia źródło. Tak zwany naukowy pogląd na powstanie życia zakłada, że pojawiło się ono w wyniku przypadku, gdzieś w protoplazmie. Nie mogę tego zaakceptować nawet w sensie naukowym. Dla mnie taki pogląd jest przerażający, bo oznacza po prostu, że życie jest serią przypadków. Zatem kto wie, co się za chwilkę może wydarzyć? Jednym z największych problemów współczesnej Ameryki jest brak poczucia bezpieczeństwa. Uważam, że jego przyczyna sięga naszego poglądu na świat. Jeśli Wszechświat powstał i ja sam powstałem w rezultacie przypadku, który miał miejsce gdzieś w przeszłości, w jakimś szlamie, to perspektywy mojego powodzenia, bezpieczeństwa i szczęścia są nikłe. W takim przypadku musiałbym iść przez życie bez najmniejszego poczucia bezpieczeństwa. Ale ja tak nie patrzę na świat. Dla mnie źródłem życia Wszechświata jest Bóg, nasz Ojciec. I wszystko, co się dzieje na świecie, dzieje się za Jego wiedzą i troską. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg znajduje czas nawet na to, żeby pójść do zakładu pogrzebowego dla wróbli. Nie ma takiej rzeczy, o którą On by się nie troszczył. Bóg stoi za wszystkim, jest nad wszystkim i wszystko kontroluje. Na tym polega różnica. Kiedy w ten sposób myślimy o życiu, to zyskujemy poczucie bezpieczeństwa i pokój. Jestem przekonany, że jeśli przeanalizujemy swoje osobiste problemy, to przekonamy się, że bardzo często nasz brak poczucia bezpieczeństwa wynika z niepełnego lub niedokładnego obrazu Boga i Wszechświata. Przypominam sobie książkę mojego przyjaciela Ralfa Martina, zatytułowaną The Heart Hungry for God – Serce Głodne Boga. Opisuję w niej, jak kiedyś się znalazł w jednym z dużych amerykańskich miast. Chyba była to Filadelfia. W dość ubogiej i nędznej dzielnicy. Było ciemność, ciemniało się, a on stał samotnie na rogu ulicy. Czuł się bardzo samotny i zagrożony. Jestem pewien, że wielu z Was przeżywało coś podobnego. Stojąc tam, Ralph po prostu zaczął mówić do Boga. Ojcze, ojcze. Ojcze. Wciąż powtarzał to samo słowo. Kiedy wielokrotnie nazwał Boga ojcem, znikło poczucie zagrożenia. Jego sytuacja się nie zmieniła, ale poczuł się bezpieczny, bo wiedział, że zwraca się do ojca. Wielu chrześcijan mogłoby powiedzieć, no cóż, skoro jesteśmy dziećmi bożymi, to Bóg jest ojcem każdego z nas. Dzięki Bogu, że to jest prawda. Ale studiując Jego naturę, widzimy, że Bóg lubi udzielać pełnomocnictw. Nie chce wszystkiego robić sam. Dlatego, kiedy zawiązuje się naturalna, ziemska rodzina, musi być w niej obecny nie tylko Bóg Ojciec, ale także naturalny, ziemski Ojciec z wszystkimi Jego słabościami i niedoskonałościami. Bez Ojca nie ma rodziny. Jestem głęboko przekonany, że to samo dotyczy każdej duchowej rodziny. Bez Ojca nie ma rodziny. Nie mówię teraz o Bogu Ojcu. Wielu wierzących naprawdę nie posiada rodziny. Są odizolowanymi jednostkami w Bożym Królestwie. Moglibyśmy o nich powiedzieć, że są jak przypadek, który chciałby gdzieś zaistnieć. Uważam, że przyczyną takiego stanu jest fakt, iż nie są związani z żadnym ojcem. Sądzę bowiem, że ojciec jako istota ludzka, pomimo wszystkich swoich słabości i braków, nadal jest konieczny. Nie można tworzyć bez niego rodziny. Wielu protestantów może się przestraszyć takiego nauczania. Myślę, że nadeszły czasy, kiedy będzie się nauczać rzeczy, których protestanci się boją, a przynajmniej powinni się bać. Nie twierdzę, że katolików to nie dotyczy, im też by to dobrze zrobiło. Uważam, że cały Kościół powinien zadrżeć. Ale dzisiaj zwracam się głównie do ludzi o protestanckim pochodzeniu. Gdybym zwracał się do katolików, to mówiłbym na ten sam temat, chociaż pod zupełnie innym kątem. Jeśli chcesz mieć tutaj na ziemi duchową rodzinę, to moja rada jest następująca. Życie rodziny ma swoje źródło w mężczyźnie wybranym do tego celu przez Boga. Jest to Boży wybór, suwerenny i w pełni kontrolowany. Myślę, że uznanie i szacunek dla źródła życia jest sprawą podstawową dla pomyślności rodziny. Zauważyłem, że jeśli ojciec nie zajmuje właściwego miejsca i jego stosunki z rodziną nie są prawidłowe, to cierpi cała rodzina. Bez względu na to, czy uznamy to za sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, taka jest prawda. To część niezwykłej odpowiedzialności, jaką Bóg przekazał rodzajowi ludzkiemu. Odkryłem, że kiedy ojciec zajmuje właściwe miejsce i spełnia swoją funkcję, to cała rodzina jest błogosławiona duchowo, fizycznie, finansowo i materialnie. Jeśli ojciec przyjmuje odpowiedzialność, którą nałożył na niego Bóg, to przypomina on ochronny parasol nad całą rodziną. Ale kiedy ojciec nie przyjmuje na siebie tej odpowiedzialności, to albo w ogóle nie ma parasola ochronnego nad rodziną, albo jest on dziurawy. Uważam, że to samo dotyczy sfery duchowej. Tam, gdzie Bóg czyni mężczyznę źródłem życia i duchowym ojcem jakiegoś przedsięwzięcia, grupy czy rodziny, bardzo wiele zależy od kondycji tego ojca. Jeśli ojciec jest na właściwym miejscu, uznaje, szanuje i wypełnia swoją funkcję, to całej społeczności się dobrze powodzi, zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz finansowo. Jestem o tym przekonany. W ostatnich latach trzykrotnie byłem naocznym świadkiem pewnych zdarzeń. Mam na myśli trzy konkretne społeczności. W każdej z nich Bóg posłużył się jedną osobą jako inicjującym źródłem życia. Na pewno większość z Was zna te trzy osoby, które mam na myśli, ale nie będę wymieniał ich nazwisk. W każdej z tych społeczności miały miejsce wydarzenia zmierzające do zdyskredytowania i usunięcia wyznaczonego przez Boga źródła życia i wszystkie na tym ucierpiały. Wielu członków zachorowało. Gdy modliłem się o uzdrowienie jednego z nich, chorego na nieuleczalną chorobę, ziarnicę złośliwą, Bóg pokazał mi, że to nie ten człowiek potrzebuje uzdrowienia, ale cała społeczność. Kiedy społeczność została uzdrowiona, ten człowiek również został uzdrowiony bez dodatkowej modlitwy. Była to jedna z najbardziej pouczających lekcji. Wiem, że wielokrotnie nie są wysłuchiwane nasze modlitwy o uzdrowienie poszczególnych osób, ponieważ to społeczność, do której należy ta osoba, potrzebuje uzdrowienia. Z osobistych doświadczeń znam sytuację, kiedy ta zasada zostaje poważnie potraktowana i nastąpiło uzdrowienie, ale też i takie, kiedy ją zlekceważono. Powiedzmy to jeszcze raz. Głównym i podstawowym warunkiem istnienia rodziny jest źródło życia. To nie znaczy, że taka osoba osobiście przyprowadza wszystkie pozostałe do Królestwa Bożego, ale że przez tę suwerennie wybrano przez Boga osobę, Bóg przekazuje życie do tej społeczności. Dodam tylko, że sprawdza się to w praktyce. Nie nauczyłem się tego z podręczników, ale widząc, że sprawdza się to w praktyce, zacząłem szukać w Biblii odpowiadających temu zasad. Biblia uczy, zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. Nie sprzedałbym tej prawdy za nic, gdyż wiem, że jest zbyt cenna. Kontynuujmy, teraz będzie już łatwiej. Kiedy ustanowi się główną zasadę, to reszta idzie znacznie łatwiej. Kolejnym, bardzo ważnym biblijnym aspektem rodziny jest władza. Z władzą ściśle się wiąże dyscyplina lub karanie. Otwórzmy List do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 7 do 9. Jeśli znosicie karanie,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 Zwróćcie uwagę na słowo szacunek, które coraz rzadziej występuje we współczesnej kulturze. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Zauważcie, że poddanie się Ojcu przynosi życie. To bardzo ważna zasada. Uległość Ojcu przynosi życie. Bunt przeciwko ojcu pozbawia nas życia. Zasada jest następująca: jeśli jesteś członkiem rodziny, to musisz być poddany jej władzy oraz być gotowy na poddanie się dyscyplinie, nawet jeśli jest to bolesne. Jeśli nie chcesz poddać się dyscyplinie, to Pismo Święte stwierdza, a są to bardzo twarde słowa, że jesteś dzieckiem nieprawym i naszej bękartem, a nie synem. Obawiam się, że w tym względzie Kościół chrześcijański jest pełen nieprawych dzieci. Trzecim aspektem rodziny jest akceptacja lub przynależność. Z moich doświadczeń w duchowym poradnictwie i na podstawie setek modlitw odbytych z ludźmi w ciągu wielu lat, doszedłem do wniosku, że ludzkie serce nie ma głębszej potrzeby niż potrzeba akceptacji przynależności. Myślę, że psycholodzy i socjolodzy również by się ze mną zgodzili. Obserwując dorastanie nastolatków, zauważamy, że często robią dziwne i nielogiczne rzeczy. Jedynym motywem takiego postępowania jest potrzeba akceptacji. W wielu przypadkach chodzi o akceptację rówieśników. Robią wtedy rzeczy, których w innych okolicznościach nigdy by się nie dopuścili. Takie postępowanie wydaje się nie mieć sensu, poza tym, że prowadzi do akceptacji wśród rówieśników. Kilka lat temu mogłem obserwować coś takiego, kiedy przeprowadziliśmy się do Fort Lauderdale i nasza córka Jessica poszła do szkoły. Jessica zwykle dobrze się zachowywała, była miła i szanowała innych. Początek nauki był bardzo dobry, ale pod koniec roku zadzwoniła do mnie pani pedagog i powiedziała, Mamy kłopoty z Jessicą. Była taką dobrą dziewczynką, a teraz stała się niegrzeczną. Zapytałem, czy wie o tym, że ja jestem biały. Pedagog odpowiedziała, że nic o tym nie wiedziała, a muszę dodać, że moja adoptowana córka Jessica jest czarna. Kiedy już wyjaśniliśmy tę sprawę, łatwiej było omówić resztę. Okazało się, że Jessica zmieniła swoje zachowanie, aby zostać zaakceptowaną przez czarne dzieci w szkole. Czy się to komuś podoba, czy nie, tak właśnie było. Opowiedziałem o tym po to, żeby wykazać, że człowiek jest gotowy zrobić wiele, aby zyskać akceptację. Nie ma w ludzkim sercu głębszej potrzeby niż potrzeba akceptacji. To jedna z tych rzeczy, które nami kierują. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kieruje nami potrzeba akceptacji. Rodzina zapewnia nam akceptację i poczucie przynależności. To jedna z cech rodziny. Otwórzmy ponownie list do Efezjan. Będziemy czytać rozdział pierwszy wersety od trzeciego do szóstego. We read from verse 3 through verse 6, Ephesians 1, beginning at verse 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zauważcie, że list rozpoczyna się od przedstawienia Boga jako Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Zwróćcie uwagę, że ostatecznym celem Boga jest stworzenie dla siebie rodziny. Przez Jezusa Chrystusa wszystko to ma się zrealizować przez Jezusa Chrystusa, Według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył. Według King James Version zaakceptował w umiłowanym. Bardzo mi się podoba tłumaczenie tego wersetu w wersji króla Jakuba, bo użyte zostało w nim słowo zaakceptował. Poniekąd jest to dość swobodne tłumaczenie. To samo słowo, przetłumaczone tutaj jako zaakceptował, zostało wypowiedziane przez anioła zwracającego się do dziewicy Marii i w tamtym przypadku zostało przetłumaczone jako łaską obdarzona. Bądź łasko obdarzona, czyli zaakceptowana przez Boga. To bardzo dosadne słowo w pozytywnym sensie. Warto podkreślić, że przychodząc do Boga przez Jezusa Chrystusa, nigdy nie jesteśmy dziećmi drugiej kategorii. Nigdy nie jest tak, że Bóg z ledwością nas toleruje. Jesteśmy przez Niego zaakceptowani, pełni łaski. Jesteśmy obiektem szczególnej Bożej miłości i troski. Bóg jest nawet skłonny ze względu na nas zmienić Bóg wydarzeń na świecie. Apostoł Paweł pisze, że wszystko jest ze względu na nas. Bardzo wielu chrześcijan powinno się dowiedzieć, jak Bóg Ojciec na nas patrzy. W Jego oczach jesteśmy zaakceptowani. Akceptacja nie jest jakąś niezbędną przychylnością ze strony Boga. Bóg nie tylko nas po prostu toleruje. Zwracając się do Niego, nigdy Mu nie przeszkadzamy i nigdy nie jest zbyt zajęty, aby nas wysłuchać. Bóg się cieszy, że do Niego przechodzimy. Nie musimy tego robić jak niewolnicy i nie musimy pukać do drzwi. Jesteśmy bowiem Jego dziećmi. W wielu przypadkach, gdy udało mi się ludziom uzmysłowić tę prawdę, tylko z tego powodu ich życie ulegało całkowitej zmianie. W czasopiśmie New Wine, który już się od dawna nie ukazuje, można było przeczytać na ten temat artykuł. Nie chcę się teraz nad tym rozwodzić. Powiem tylko, że został tam opisany przypadek kobiety, której całe życie uległo zmianie, kiedy uznała, iż jest akceptowana przez Boga Ojca i że nie jest osobą drugiej kategorii. Nie, nie znoszę wszelkiego nauczania, które sprawia, że jakiś chrześcijanin czuje się osobą drugiej kategorii. To jest całkowicie sprzeczne z duchem i całym objawieniem Nowego Testamentu. A więc rodzina daje nam poczucie przynależności, akceptacji. Bóg nie mówi, aby mógł Cię przyjąć, najpierw się musisz poprawić, zmienić. Bóg najpierw w Jezusie przyjmuje nas takich, jakimi jesteśmy, a potem mówi, teraz Cię poprawię, zmienię. To właśnie akceptacja sprawia, że sami się chcemy zmienić na lepsze. Zawsze bardzo mi się podobało powiedzonko Boba Mumforda, które dzieci Boże mogą kierować do tych, którzy je karcą, bez względu na to, czy jest to ojciec, czy inna ludzka władza. Karć mnie, ale nie odrzucaj. Czasami musimy stanąć przed wyborem. Jeśli nie jestem przygotowany na przyjęcie karcenia, to zostanę odrzucony. Bardzo wielu z nas musi decydować, czy woli karcenie, czy odrzucenie, gdyż i tak jedno lub drugie będzie naszym udziałem. W rodzinie jesteśmy karceni, ale nie odrzucani. Przy okazji chcę podkreślić, jak bardzo jest ważne, aby rodzice w taki sposób karali dzieci, żeby one nigdy nie uznały tego za odrzucenie. Polecam książkę napisaną przez Larry'a Christensena na temat chrześcijańskiej rodziny, bo kładzie ona na to szczególny nacisk. Otwórzmy na chwilę drugi rozdział listu do Efezjan, gdzie znajdujemy wspaniały fragment. Zacznijmy od wersetu 18. Albowiem przez Niego, Jezusa Chrystusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, Żydzi i nieżydzi, w jednym duchu Wszystkie trzy osoby jednego Boga są wymienione w tym wersecie Jezus Chrystus, Duch Święty i Ojciec A kto jest najważniejszy? Nie Syn, ani Duch, ale Ojciec Rola Syna i Ducha polega na umożliwieniu nam dostępu do Ojca Werset 19 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami Używając bardziej współczesnego języka, moglibyśmy powiedzieć, że już nie jesteśmy uchodźcami, azylantami. Nie dryfujemy nie wiadomo gdzie, już nie jesteśmy ludźmi drugiej kategorii, bez obywatelstwa, bez kraju i bez domu. Niektórzy spośród nas wiedzą, co to znaczy żyć poza własnym krajem, bez paszportu, bez opieki własnego rządu. Jessica, nasza córka, była w takiej właśnie sytuacji aż do tego roku, kiedy to dzięki Bogu otrzymała amerykańskie obywatelstwo. To trudna sytuacja. Ona nie mogła nawet wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Była tutaj z łaski i nie posiadała paszportu. Aby mogła z nami podróżować, musieliśmy jej najpierw załatwić specjalny dokument. To interesujące, ale posiadając tylko taki dokument w czasie podróży za ocean w maju i czerwcu, musieliśmy się starać dla niej o specjalne wizy do wszystkich krajów, jakie zamierzaliśmy odwiedzić. Było to dla niej bardzo przykre, gdy wszyscy przechodzili bez problemów przez uprawę prawę paszportową, a ona, jako jedyna czarna osoba w naszej grupie, musiała czekać z boku. W związku z tym cała grupa zaczęła się modlić w tej sprawie. Ten przykład bardzo dobrze ilustruje to, o czym do tej pory mówiłem. Cała grupa modliła się i Jessica czuła, że jesteśmy z nią. Bardzo wiele to dla niej znaczyło. Był też z nami człowiek, który jest geniuszem, jeśli chodzi o załatwianie spraw związanych z podróżą. Jest klasą sam dla siebie. Udało mu się tak pokombinować, że kiedy przybyliśmy do Izraela, na lotnisku czekał specjalny przedstawiciel rządu izraelskiego, który bez kłopotów przeprowadził Jessica na drugą stronę. Powiem wam, że wszystkie te starania z naszej strony dały jej więcej niż wiele kazań, ponieważ świadczyły o naszej akceptacji. Jest to piękny przykład na to, co to znaczy być rodziną. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym, zwróćcie uwagę, cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek świętych Panu. Warto podkreślić słowo cała. W tej budowie nie ma kamieni drugiej klasy. W żadnej swojej budowie Bóg nie używa materiałów gorszej jakości, na którym i wy się wespół budujecie. Zwróćcie uwagę na określenie i wy. Nie ma chrześcijan drugiej kategorii. Nie Żydzi nie są gorsi od Żydów, jak często uważano we wczesnym kościele. Wszyscy stanowimy jedną rodzinę. Kolejną właściwością rodziny jest dzielenie się dobrami. Myślę, że jest to oczywiste. Jeśli w rodzinie brakuje żywności, to jedno dziecko nie siada samo przy stole i nie zjada wszystkiego, podczas gdy drugie tylko się przygląda. Wszystko zostaje podzielone zgodnie z decyzją rodziców Jeśli brakuje pieniędzy, to jedno dziecko nie dostaje wszystkich ubrań, a drugie chodzi o bedarte Wszelkie dobra są dzielone, ale nie przez dzieci, lecz według uznania rodziców Żadna szanująca się rodzina nie pozwoli jednemu dziecku chodzić głodno czy bez ubrania Podczas gdy inne będą miały wszystko lub więcej niż potrzebują Jestem całkowicie przekonany, że musimy zaakceptować tę zasadę również w Bożej rodzinie. To wstyd dla całej rodziny, jeśli jednemu z naszych dzieci brakuje najpotrzebniejszych środków do życia, a inni posiadają więcej niż mogą spożytkować. Ale chcę od razu podkreślić, że nie dzieci dokonują podziału, tylko rodzice. Dlatego jeśli nie podlegasz ojcowskiej władzy, to nie ma kto wydzielić dla Ciebie części. Gdyby same dzieci decydowały o tym, ile kto ma zjeść lub w co kto ma się ubrać, to zapanowałby wielki nieporządek. Większość z nas, rodziców, doskonale wie, że coś takiego prowadziłoby do nieporozumień i chaosu. Chciałbym teraz przedstawić biblijną zasadę, która tym rządzi. Dzieje apostolskie, rozdział czwarty, wersety od trzydziestego drugiego do trzydziestego piątego.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 i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. My, zielonoświątkowcy, tradycyjnie kładziemy szczególny nacisk na werset 33. Według nas to właśnie On zasługuje na podkreślenie. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Lubimy też mówić, tak jest, chrzest w Duchu Świętym ma nas uczynić świadkami, potrzebujemy mocy, aby iść i świadczyć. To jest wspaniałe, ale chcę powiedzieć, że przyjmowanie świadectwa apostołów w dużym stopniu zależało od tego, na ile to, co głosili, było w praktyce widoczne w ludziach, którym przewodzili. A wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Świadczenie o prawdzie, którą żyjemy w praktyce, zupełnie się różni od świadczenia, które nie jest poparte przykładem życia. Według mnie świadectwa apostołów zyskiwały w oczach ludzi przynajmniej połowę swojej wartości, dzięki temu, że to, o czym mówili, przejawiało się w ludziach, którym przewodzili. Bardzo frustrujące jest świadczenie o tym, że Jezus jest Panem, błogosławi nas i zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Podczas gdy mnóstwo chrześcijan nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb, jest niezadowolonych i nie żyje w zgodzie. Jeśli mi nie wierzycie, to spróbujcie głosić Ewangelię w Izraelu, gdzie każdy inteligentny Żyd, któremu będziecie świadczyć, wskaże wam całe mnóstwo chrześcijan i kościołów, nad którymi nie spoczywała wielka łaska. Prawie każde świadectwo zostanie podważone przez życie ludzi, którzy powinni reprezentować prawdę. To nie jest krytyka chrześcijan w Izraelu, ale historyczna prawda, której Żydzi są świadkami. Werset 32. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Zwróćcie uwagę na to, że pierwsze chrześcijanie nie mieli wspólnej własności. Każdy posiadał to, co posiadał, ale nie zastrzegali sobie wyłączności korzystania z tych dóbr. Ja nie mówię o komunie. Osobiście uważam, że własność prywatna jest przez Pismo Święte aprobowana, bo potwierdza to dziesięć przykazań. Ostatnie przykazanie stwierdza, nie pożądaj wołu, osła, domu czy ziemi bliźniego swego. Wypływa z tego jasny wniosek, że twój bliźni może być właścicielem pewnych rzeczy. Nie występuję też przeciwko komunem, ale na pewno nie mówię teraz o jednej z nich. Mówię natomiast o sytuacji, gdy ma miejsce prywatna własność, ale nie ma egoizmu, chciwości czy obojętności. Mówię o sytuacji, w której ci, którzy posiadają dobra, udostępniają je potrzebującym. Werset 34. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Pamiętam, że czytając kiedyś ten werset, przyjąłem go jako wyzwanie rzucone przez Boga. Powiedziałem, Boże, w każdej społeczności, z którą będę miał do czynienia, ten werset będzie jedną z norm, które ustanowię, aby nie było wśród Was nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Jeśli są tacy ludzie, to oznacza, że społeczność jeszcze nie funkcjonuje tak, jak powinna. Przede wszystkim jest tutaj mowa o braku zaspokajania podstawowych potrzeb finansowych i materialnych. Ale doszedłem do wniosku, że dobrze funkcjonująca rodzina powinna zaspokajać daleko więcej potrzeb niż tylko te. Mówiłem już wcześniej, że powinna zaspokajać także potrzebę akceptacji, poczucia przynależności. Myślę, że powinna także zaspokajać potrzeby duchowe, emocjonalne i kulturalne Bożego Ludu. Uważam, że obecnie żyjemy w takim świecie, iż powinniśmy tworzyć także własną kulturę Kultura tego świata jest tak spaczona, skażona i zepsuta, że nie możemy się z nią identyfikować Jeden z bliskich mi młodych ludzi, Erik Kruger, był kiedyś hipisem Potem studiował psychologię i pracował jako nauczyciel akademicki Któregoś dnia w rozmowie ze mną poczynił następującą bardzo wnikliwą uwagę. Skoro chcemy, żeby ludzie rezygnowali z jednego stylu życia, to musimy dać im jakąś alternatywę. W pełni zgadzam się z takim poglądem. Bardzo często jedyną propozycją, jaką mamy dla ludzi, jest to, czego nie powinni robić. Nie powinieneś chodzić tam, nie powinieneś robić tego, nie powinieneś robić tamtego. Ludzie nie mogą żyć tylko zakazami. Ci, którzy nie znajdą zadowolenia w Bogu i Jego Kościele, będą Go szukali w świecie. Nie ma innej możliwości. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie Bożemu Ludowi takiego stylu życia, kultury i więzi, które zaspokoją Jego potrzeby emocjonalne, społeczne i kulturalne. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną sprawę, o której mówią wersety 34 i 35. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Zobaczmy, co wynikało z faktu, że pieniądze były składane u stóp apostołów. Dlaczego tak robili? Co to oznaczało? Gest ten wyrażał mniej więcej to, jesteście naszymi przywódcami, ufamy, że dobrze te pieniądze spożytkujecie i rozdzielicie. Ludzie nie rozdzielali pieniędzy sami pomiędzy sobą. Dla mnie jest to ważna zasada. Jeśli jedna owca mogłaby pójść do drugiej i poprosić o pomoc, to niektóre zaczęłyby prowadzić pasożytniczy tryb życia. To przynosiłoby wstyd Kościołowi Bożemu, gdyż Biblia naucza, że jeśli ktoś nie chce pracować, ten nie powinien jeść. Ale jeśli owsa przedstawi swoją potrzebę pasterzowi, to on może sprawdzić i przekonać się, że taka potrzeba rzeczywiście istnieje, a wtedy może się zwrócić do innych owiec o pomoc dla danego brata czy siostry. Te rzeczy mają być załatwiane za pośrednictwem przywódców. Jeśli ludzie składali pieniądze u stóp apostołów, to znaczy, że mieli do nich zaufanie w tej sprawie. Jeśli nie możesz ufać swoim liderom w sprawach własnych pieniędzy, to nie powierzę im także swojej duszy, bo to jest nielogiczne. Trzeba mieć zaufanie przy właściwym i odpowiednim zabezpieczeniu, ale dzisiaj nie mam czasu na ten temat mówić. Przywództwo każdej społeczności powinno mieć upoważnienie do użycia pieniędzy zgodnie z tym, jaka, według jego odczucia, jest wola Boża. Jeśli przywódcy nie mają prawa rozporządzać pieniędzmi, to tak naprawdę nie są przywódcami, ponieważ ostatnie słowo należy do tych, którzy decydują o przeznaczeniu pieniędzy. Ale chcę jeszcze raz jasno powiedzieć, że muszą istnieć pewne zabezpieczenia. W bardzo wielu kościołach baptystycznych jest pastor i rada diakonów. Pastor nie decyduje o tym, w jaki sposób wydawane są pieniądze. Robi to rada diakonów. Jeśli więc nie ma zgody, to czyja opinia jest decydująca? Rady diakonów. To oni są faktycznymi liderami. Nie ma w tym nic złego, jeśli zbór chce, żeby to tak wyglądało. Ale nie należy wtedy mówić, że pastor jest przywódcą. Czyż nie byłoby wspaniale Rady Diakonów nazwać Radą Sług? Pomyślcie, jak wyglądałby Kościół z Radą Sług? Myślę, że taki Kościół wyglądałby inaczej. Kolejny wyróżnik rodziny to dzielenie się obowiązkami. Podejmowanie obowiązków oznacza odpowiedzialność. Można być odpowiedzialnym za rzeczy, ale również za ludzi. W rodzinie musimy przyjąć na siebie obie te odpowiedzialności. Po zjedzeniu posiłku nie można przysunąć krzesła do stołu i powiedzieć Cześć, idę się spotkać z przyjaciółmi. Ktoś wtedy zawoła, a kto zmyje naczynia, posprząta. Albo jesteś jedną z córek w rodzinie, która ma zmienić niemowlakowi pieluchę. Brudna robota, ale konieczna. Muszę przyznać, że raz czy dwa razy zmieniłem Jessice pieluchę, kiedy była mała. Chcę przez to powiedzieć, że robiłem to, ale nie jest to moją specjalnością ani odpowiedzialnością. Wróćmy do tematu. Bez podjęcia odpowiedzialności nie możemy otrzymać korzyści i błogosławieństw, jakie daje nam rodzina. Do naszych obowiązków należy nie tylko wynoszenie śmieci, o czym wszyscy wiemy. Musimy się tylko za nie wziąć. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za rzeczy, ale także za ludzi. Kiedy twoja młodsza siostra źle się zachowuje w szkole i wyprawia różne rzeczy, to nie możesz po prostu powiedzieć, że cię to nie obchodzi lub że nie jest twoją siostrą. I jesteś za nią odpowiedzialny. Odpowiadasz przed światem za jej złe zachowanie. Podczas konferencji w Republice Południowej Afryki ktoś powiedział, przyjaciół możesz sobie wybrać, ale rodziny nie możesz sobie wybrać. Rozglądaliśmy się wokół siebie, biali mieszkańcy Afryki spojrzeli na morzynów i powiedzieli, wiesz, muszę cię zaakceptować jako swojego brata. Nicholas Bengu, który jest Zulusem i bardzo dobrze znanym kaznodzieją, w trakcie jednego z nabożeństw odwrócił się do siedzącego obok Afrykanera i powiedział, jesteś szowinistą, ale moim bratem. Wierzcie mi, w tym naprawdę było Boże działanie. Bob Mumford lubi mawiać, niektóre Boże dzieci są dziwaczne, ale i tak są jego dziećmi. Pozwól sobie przypomnieć, że jesteś jednym z nich. A więc w kościele jesteśmy odpowiedzialni za prace, które muszą być wykonane. To nie jest restauracja, gdzie kładziesz pieniądze na ladzie i na tym koniec. Jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. Nie możesz po prostu powiedzieć, para przy tamtym stoliku nie wie, jak się zająć własnym dzieckiem, ale to nie moja sprawa. Rodzina tak nie działa. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność. Omawiając poszczególne cechy rodziny, starałem się przytaczać odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. Pozwólcie, że i w tym miejscu odczytam wspaniały fragment z listu do Galacjan. Rozdział 5, wersety 13 i 14. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem całe prawo streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Sądzę, że zasada wzajemnego służenia w miłości jest obecnie najbardziej podkreślana przez Ducha Świętego. W przeciągu ostatnich kilku lat odkryłem, że służenie innym jest dla nas przywilejem. Sam się dziwię, że odkrycie tej prawdy zajęło mi tak dużo czasu. Służenie nie jest brzemieniem, które nosi się niechętnie. To przywilej. Odkryłem to spotykając ludzi, którzy w ten sposób traktują usługiwanie innym. Wobec mnie też tak się zachowywali. Ich, ich postawa i czyny wyraźnie mi pokazały, że służenie mi było dla nich przywilejem. Dzięki nim to samo nastawienie rozbudziło się we mnie. Według mnie przywilejów nie otrzymuje się łatwo. Trzeba należać do rodziny. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Jeśli ktoś nie należy do rodziny, to mało kto powie do niego, słuchaj, zrób dla mnie to czy tamto. Ludzie się krępują, bo w gruncie rzeczy nie mają prawa o nic prosić, ale w rodzinie każdy ma prawo powiedzieć, teraz twoja kolej wynieść śmieci. Dlatego jeśli nie pielęgnujesz stosunków rodzinnych, to jesteś pozbawiony przywileju służenia. To naprawdę może być smutny stan. Bóg pokazał mi w tej sprawie jeszcze jedną rzecz. Zapytał mnie. Jesteś chętny, aby służyć, ale czy równie chętny jesteś do tego, aby być sługą? Zastanawiając się, o co Bogu chodzi, doszedłem do wniosku, że służąc innym, sam wybieram, komu służę, kiedy i na jakich warunkach. Ale jeśli jestem sługą, to ktoś inny mówi mi, co i kiedy mam zrobić. Będąc sługą, muszę się wyrzec prawa wyboru. Rezygnacja z własnych praw jest właśnie tym, o czym mówimy. Apostoł Paweł pisze w jednym miejscu odnośnie siebie i Barnaby. Czyż nie mamy prawa? Takie pytanie zadaje od czasu do czasu wielu z nas. Czyż nie mam prawa? Odpowiedź brzmi, tak, masz prawo. Chyba, że z niego zrezygnujesz. A jeśli nie zrezygnujesz, to pozostaniesz z boku. Taki masz wybór. Na koniec listy cech, którymi się charakteryzuje rodzina, przechodzimy do sprawy, która kieruje nas do punktu wyjścia. Ostatecznie rodzina jest zależna od samego Boga. Rodzina nie powstaje w wyniku działań organizacyjnych. Jeśli już ją posiadasz, to wymaga ona pewnej organizacji, ale samej rodziny nie da się powołać do życia dzięki nawet najlepszej organizacji. Bóg jest źródłem życia. Jeśli Bóg postanowi dać życie i zrobi to właściwymi sobie sposobami, to będziemy mieli życie. Sami jednak nie możemy się po prostu zebrać i powiedzieć, powołujemy życie. To nie działa w ten sposób. Zostałem zbawiony wiele lat temu i wyraźnie widzę, że ta zasada ma odniesienie do Kościoła. Możemy pragnąć nowotestamentowego Kościoła, ale nie da się go zorganizować, bo Kościół powstaje dzięki narodzinom. Sam byłem zdziwiony, kiedy to powiedziałem, ale jestem przekonany, że to prawda. Jeśli Bóg nie powoła życia w sposób nadnaturalny, to możesz sobie organizować, co chcesz, ale ani rodziny, ani życia nie powołasz dzięki wysiłkom organizacyjnym. Na całym świecie jest wiele zorganizowanych grup, ale nie ma w nich ani życia, ani źródła życia. Tak więc stwierdzamy, że w ostateczności zależymy od Boga. Ludziom religijnym się to nie podoba większość religijnych ludzi wolałaby podejmować działania niezwiązane z ryzykiem zależności od Boga, ale taka możliwość nie istnieje. Pozwólcie, że na potwierdzenie tego przytoczę odpowiednie wersety. Znacie mnie i wiecie, że zawsze mam na wszystko odpowiedni werset. Ktoś kiedyś powiedział, że moje książki zawierają więcej wersetów niż sama Biblia. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale trzecim, wersetach szóstym i siódmym, Paweł pisze, ja zasadziłem, Pollos podlał, a wzrost dał Bóg, a zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. W ostateczności, jeśli Bóg nie sprawi, że z nasienia powstanie życie, to życia nie będzie. Możesz wykonać wszelkie rolnicze zabiegi, ale w ostateczności życie i tak zależy od źródła życia, a źródłem wszelkiego życia w każdej dziedzinie jest Bóg Ojciec. Zatem w takim sensie, o jakim mówimy, nie jesteśmy w stanie sami zorganizować Kościoła Jeśli Kościół nie narodzi się z Boga, to nigdy nie będzie w nim życia Lecz jeśli się narodzi z Boga, to jest czymś wyjątkowo cennym i biada człowiekowi, który czymkolwiek by mu zaszkodził Biblia poucza, że Bóg zniszczy tego, kto wyrządzi szkodę Kościołowi Bożemu. To straszna groźba. Nie sądzę, żeby się ona odnosiła do każdej grupy chrześcijan spotykających się razem, ale jeśli mamy do czynienia z rodziną stworzoną przez Boga, to biada każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, którzy jej szkodzą. Zawsze powtarzam, że nie chciałbym przed Bogiem odpowiadać za dwie rzeczy. Po pierwsze, za wyrządzenie szkody rodzinie i po drugie, za wyrządzenie szkody Kościołowi Jezusa Chrystusa. Dopiero niedawno przekonałem się, jak blisko siebie pozostają te dwa elementy. Chciałbym teraz krótko i pobieżnie omówić dwa podstawowe warunki, jakie należy spełnić, aby znaleźć się w rodzinie. Otwórzmy najpierw list Jakuba, rozdział pierwszy, werset dwudziesty siódmy. Cytat według Biblii Tysiąclecia. Religijność, inaczej pobożność, czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca, wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. To robi na mnie wrażenie, bo chyba jest to pierwsze miejsce w całej Biblii w tłumaczeniu King James Version, gdzie zostało użyte słowo religijność. Według Biblii Warszawskiej pobożność. Jak widać, trzeba przebyć długą drogę, aby natknąć się w Piśmie Świętym na religijność. Podana tu definicja prawdziwej religijności jest bardzo praktyczna i przede wszystkim zobowiązuje do działania. Większość fundamentalistów, zielonoświątkowców itp. będzie podkreślała fragment o zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Ale to jest drugi warunek i ma charakter zakazu, co wymaga od nas zaledwie postawy pasywnej. Pierwszy natomiast zmusza nas do aktywności na rzecz sierot i wdów. Nie sądzę, aby to odpowiadało sposobom myślenia większości chrześcijańskich fundamentalistów. Głównym wyrazem prawdziwej religijności, pobożności jest troska o sieroty i wdowy. W kościołach mamy komitety prawie do wszystkiego, duchowego wzrostu, uczniostwa, muzyki, pikników, ślubów i pogrzebów. Nie sądzę, aby w pierwszym kościele powoływano takie komitety. Nie jestem ich przeciwnikiem, po prostu stwierdzam fakt, że nie było ich we wczesnym kościele. Natomiast z Nowego Testamentu wiemy, że każdy lokalny zbór, o którym cokolwiek wiemy, przyjmował na siebie obowiązek opieki nad wdowami. Te działania rządziły się nawet dość szczegółowymi przepisami. Co się dzisiaj z tym stało? Jak możemy mówić o pobożności, jeśli nie dbamy o wdowy i sieroty? Zauważcie, że Jakub również używa określenia Bóg i Ojciec. Dlaczego dodał określenie i Ojciec? Ponieważ chciał podkreślić, co to znaczy być Ojcem. Podkreślał, jak bardzo Bogu zależy na ojcostwie i na tych, którzy są pozbawieni przywileju posiadania Ojca. Myślę, że większość z nas powinna zmodyfikować swój sposób myślenia na temat tego, co to znaczy być oddanym, pobożnym chrześcijaninem. Wątpię, czy w ogóle możemy uważać się za oddanych chrześcijan, jeśli jesteśmy zupełnie obojętni na los sierot i wdów. A jeśli jesteśmy obojętni, to na pewno nie z powodu braku okazji, ponieważ wokół jest pełno sierot i wdów. Chciałbym teraz od innej strony pokazać, jak bardzo Bogu zależy na sierotach i wdowach. Mam nadzieję, że ci z was, którzy wcześniej mówili w swoich sercach Amen, teraz też będą mieli podobne nastawienie. Przeczytajmy psalm 68, wersety 6 i 7. Wersety 5 i 6. Psalm 58, wersety 5 i 6. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Na co położony jest nacisk? O kogo Bóg się troszczy? O sieroty i wdowy. Bóg jest ich sędzią. Biada człowiekowi, który gwałci ich prawa, bo sam Bóg się z nim rozprawi. Werset siódmy. Bóg samotnym daje dom, rodzinę, według Biblii Króla Jakuba, na mieszkanie. Z tego fragmentu dowiadujemy się, jak przestać być samotnym i znaleźć się w rodzinie. Wyprowadza więźniów na wolność. To zdanie odnosi się do służby uwalniania. Chwała Bogu. Czy powiedzieliście amen? Nie sądzę, abyśmy mogli tworzyć prawdziwą rodzinę bez korzystania z dobrodziejstw uwolnienia. Patrząc wstecz na lata mojej służby, kiedy nic nie wiedziałem o uwolnieniu, dostrzegam, jak wielu ludzi nigdy nie osiągnęło w Bogu tego, co On dla nich zaplanował, ponieważ byli więźniami w kajdanach a ja nie wiedziałem, jak ich uwolnić. Jeszcze dzisiaj potrafię wymienić imiona ludzi, którzy nigdy nie stali się w Bogu tym, czym powinni, ponieważ nie wiedziałem, jak wyprowadzić ich na wolność. Dlatego nigdy nie bagatelizujmy służby uwalniania, ani nie czujmy się winni z jej powodu. Chcę zauważyć, że niektórzy z Was nawet nie mają pojęcia, jak to jest, kiedy ludzie nie znają służby uwalniania od demonów. Powinniście dziękować Bogu, że należycie do tych, którzy ją znają. Chcę z pokorą wyznać, że niektórzy z nas zapłacili za to wysoką cenę. Nie skończyliśmy jeszcze wersatu siódmego. Lecz oporni, buntownicy według Biblii Króla Jakuba pozostają w ziemi suchej. Wyjaśnijmy sobie znaczenie tych słów. Jeśli chcemy należeć do rodziny, to musimy zrezygnować z buntu. Na czym polega rezygnacja z buntu? To jest przykre słowo, ale nie da się go ominąć, bo jest w Piśmie Świętym. Poddanie się. Rezygnacja z buntu polega na poddaniu się. Do pewnego stopnia musisz wyzbyć się swoich praw i musisz poddać się władzy. W przeciwnym razie nie będziesz prawdziwym dzieckiem. Przykro to mówić, ale według Biblii będziesz bengartem, nieprawym dzieckiem. Siódmy werset podoba mi się w przekładzie New American Standard. Jest doskonały. Chciałbym go wam przeczytać. Bóg samotnym daje dom Być może cierpisz z powodu samotności Bóg mówi, że jest nie wyjście Wejdź do rodziny Tylko, że nad drzwiami widnieje ten przykry napis Poddanie Wyprowadza więźniów i daje im powodzenie Czy to nie jest wspaniałe? Tłumacze New American Standard mieli chyba szczególnie upodobanie w powodzeniu, bo mówią o nim częściej niż ja. Kto z Was lubi mieć powodzenie? Ja podniosę obie ręce, ja lubię. I jeszcze ostatnie zdanie. Tylko buntownicy mieszkają w suchej ziemi. Nikt inny, tylko buntownicy. Pozwólcie, że zwrócę się z dobrym słowem dla kobiet samotnych, wdów i rozwiedzionych, których jest bardzo dużo. Wiele z was przeszło przez bardzo trudne doświadczenia. Mogłybyście opowiedzieć, jak bardzo zawiodłyście się na mężczyźnie czy mężczyznach, jak bardzo was skrzywdzili, źle traktowali, jak musiałyście walczyć o swoje prawa lub radzić sobie same. W bardzo wielu przypadkach rezultat jest taki, że nie ufacie mężczyznom macie na poparcie tego wiele poważnych argumentów ja im nie przeczę. Ale jeśli chcecie należeć do rodziny, to będziecie musiały zaufać męskiemu przywództwu, bo żadna matka nie może zająć miejsca ojca. Będziecie musiały podjąć decyzję w tej sprawie. Drugim podstawowym warunkiem jest oddanie. Przekonałem się, że dwa słowa, poddanie i oddanie, bardzo często występują blisko siebie. Ja sam regularnie i bardzo często ich używam. Przed usługą zawsze się modlę, Panie, poddaję się Tobie i oddaję się do Twojej dyspozycji podczas tego nabożeństwa. Myślę, że należy to robić właśnie w takiej kolejności. Najpierw poddanie, potem oddanie. Podam teraz trzy fragmenty z Pisma Świętego na temat oddania. Tylko je zasygnalizuję, bo na każdy z nich można by długo nauczać. Zacznijmy od pierwszego listu Jana, rozdział trzeci, wersety szesnasty i siedemnasty. Po poznaliśmy miłość. Lepiej jest to przetłumaczyć, przez to zrozumieliśmy naturę miłości. Że On, to znaczy Bóg, Jezus Chrystus, za nas oddał życie swoje. To nakłada na nas obowiązanie. Sami powinniśmy oddawać własne życie za braci tak samo, jak uczynił Jezus. To niekoniecznie oznacza męczeństwo i śmierć, ale na pewno oznacza rezygnację z własnych praw.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 Innymi słowy, oddanie własnego życia oznacza udostępnienie siebie oraz swoich dóbr braciom i siostrom. Jeżeli tego nie robimy, to nie możemy mówić o miłości Bożej. Tym właśnie jest oddawanie swojego życia innym. Drugi fragment pochodzi z Ewangelii Mateusza, rozdział 16, werset Werset 25. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Jest życie do stracenia i jest życie do odnalezienia. Każdy posiada własne życie. Jeśli chcesz, to możesz się go kurczowo trzymać, bo masz do tego prawo. Ale jeżeli nie jesteś gotowy utracić swojego życia, to nie odnajdziesz życia, które Bóg dla ciebie przygotował. A jest to życie w rodzinie. Aby odnaleźć życie w Bożej rodzinie, najpierw musisz pożycieć swoje własne życie. Musisz zrezygnować z tego, czego się dotąd tak kurczowo otrzymałeś. Taka jest cena wyznaczona przez Jezusa. Nie ma innej. Niektórzy z obecnych na pewno słyszeli moje powiedzonko, że Bóg nigdy nie organizuje wyprzedaży ani obniżki cen na żaden towar. Ale ma to także swoją drugą, dobrą stronę. W Bożym Królestwie nie ma inflacji. Jeśli chcesz coś nabyć, to zapłacisz tyle samo, co Paweł, Jan, Piotr i cały wczesny Kościół. Ceny nie zostały zmienione od tamtego czasu. Ostatni fragment pochodzi z Ewangelii Jana, rozdział 12, wersety 24 i 25.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 Jezus porusza tutaj ten sam temat. Czy trzymać się własnego życia, czy też z niego zrezygnować. Ale posługuje się bardzo sugestywnym obrazem ziarnka pszenicy. Każdy z nas ma w swoim ręku takie ziarnko. Jest nim nasze życie, nasze talenty, nasza przyszłość, nasze dobro. Jest ono zamknięte w małej, twardej łupinie naszej niezależności. Jest twoje, masz do niego prawo. Możesz trzymać je w dłoni i powtarzać, ono jest moje, zobacz jaki jest z nim potencjał, pomyśl ile z niego może powstać. Ale dopóki trzymasz je w dłoni, nic z niego nie powstanie. Będzie tak tkwiło w osamotnieniu. Właśnie dlatego mamy tak wielu samotnych ludzi w kościele, którzy nadal mocno trzymają to małe ziarnko pszenicy. Chociaż tkwi w nim potencjał i jest piękne, to nadal jest samotne. Jezus mówi, rzuć je, przestań je kontrolować, pozbądź się go, niech upadnie na ziemię, niech podepczą go ludzie. To małe ziarnko pszenicy niczego tam na dole nie czuje. Wówczas ciemna i wilgotna ziemia spowoduje rozkład zewnętrznej twardej łupiny i któregoś dnia wyzwoli się prawdziwy potencjał, Życie, jakie Bóg w nim umieścił Na tym właśnie polega oddanie Bierzesz swoje małe ziarenko pszenicy I rezygnujesz z wszelkiego prawa do robienia z nim tego, co byś chciał Nie bój się, bez Twojej zgody nikt Cię tego prawa nie pozbawi Ty sam musisz podjąć decyzję Puść je, rzuć, zrezygnuj z niezależności Poddaj się. Oddaj się Bogu. Pozwól Mu uwolnić z Twojego życia potencjał, jaki w nim umieścił. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.